Zagadka piąta, czyli skąd ten las? Detektyw pozytywka to najlepszy detektyw na świecie. Przynajmniej zdaniem dzieci. A mimo to mijają czasami całe tygodnie, nim ktoś zapuka do drzwi agencji detektywistycznej różowe okulary, by zlecić mu jakieś zadanie. Każdy inny detektyw na miejscu detektywa pozytywki już dawno zwątpiłby w sens bycia detektywem, ale nie detektyw pozytywka. O, co to, to nie. Gdy okres przymusowej bezczynności zaczyna mu doskwierać zbyt mocno, gdy ma już dosyć nasłuchiwania czy po drewnianych schodach nie wspina się na poddasze jakiś klient, gdy czuje, że jeszcze trochę i zanudzi się na śmierć, wówczas... Detektyw Pozytywka wciela się w klienta Pozytywkę i u samego siebie, czyli u detektywa Pozytywki, zamawia rozwiązanie zagadki dręczącej klienta Pozytywkę. Tak było i tym razem. Zaraz zasnę, detektyw Pozytywka ziewnął, podszedł do niewielkiego okienka w spadzistym suficie poddasza i... i osłupiał a potem szybko nałożył kapelusz, wyszedł z agencji różowe okulary i zamienił się w klienta pozytywkę. Puk, puk, zapukał klient pozytywka. Proszę, odpowiedział detektyw pozytywka. Klient pozytywka otworzył drzwi i stanął przed stolikiem, za którym zwykle siedzi detektyw pozytywka. Dzień dobry, powiedział cicho klient pozytywka. Czy mógłby mi pan poświęcić trochę czasu? Nie czekając na odpowiedź, klient pozytywka usiadł na miejscu detektywa pozytywki, a potem natychmiast się w niego zamienił. Oczywiście, odpowiedział detektyw pozytywka, jak mogę panu pomóc? Detektyw pozytywka zerwał się z za stolika, stanął w drzwiach i przemienił się w klienta pozytywkę. Otóż zaczął niepewnie klient pozytywka, to trochę krępujące. Klient Pozytywka skoczył za stolik i ponownie przeistoczył się w detektywa Pozytywkę. Ależ śmiało zagrzmiał detektyw Pozytywka, zapewniam pełną dyskrecję. To, co tu usłyszę, pozostanie wyłącznie pomiędzy nami. Nie minęła sekunda i w drzwiach agencji znowu pojawił się klient Pozytywka. Widzi pan, powiedział z zakłopotaniem, mam wrażenie, że zwariowałem. Rozsiadł się za stolikiem i momentalnie przybrał postać detektywa Pozytywki. — A, zwariował pan? — zapytał zdziwiony detektyw Pozytywka. — Nie sprawia pan takiego wrażenia. — A, jednak tak jest — westchnął klient Pozytywka. — Tak się przynajmniej czuję. — Jakieś objawy? — detektyw Pozytywka czujnie zmarszczył brwi. — Zwidy, wyszeptał ze wstydem klient Pozytywka. — Czy też innymi słowy wzrokowe omamy? Przed chwilą, gdy wyjrzałem za okno, odniosłem wrażenie, że na ulicy, pod moją kamienicą, wyrósł las. A to chyba niemożliwe, prawda? Detektyw Pozytywka spojrzał badawczo na klienta Pozytywkę, a potem wstał i podszedł do okna. Hmm? Dał się słyszeć jego pełen namysłu głos. Którego dzisiaj mamy? 19 grudnia, podpowiedział klient Pozytywka. — A czy las, który pan widział, ciągnął detektyw Pozytywka, był lasem liściastym, czy też może iglastym? — Zdecydowanie iglastym — powiedział klient Pozytywka. Detektyw Pozytywka podrapał się po głowie. — Mam dla pana dobrą wiadomość — oświadczył chwilę później. — Jest pan całkowicie zdrów. — Naprawdę? — krzyknął uradowany klient Pozytywka, a potem doskoczył do detektywa Pozytywki, ucałował go w oba policzki i wybiegł z agencji, o nic więcej nie pytając. — Hej! — krzyknął oszołomiony detektyw Pozytywka. — A moja zapłata? — Ale gdy otworzył drzwi na korytarz, nikogo tam już nie było. — No nie! — burknął poirytowany detektyw Pozytywka. — Kolejny klient bez pieniędzy! — a potem westchnął ciężko i wrócił na swoje miejsce. Detektyw Pozytywka miał rację, mówiąc, że klient Pozytywka nie jest wariatem. Nawet jeżeli widział las rosnący na ulicy. Jak myślisz, skąd ta pewność?